Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawiała, dobry wieczór, witam w programie Ludzie. Dziś moim i Państwa gościem jest Paweł Zygmunt, jeden z najlepszych polskich panczynistów, czyli zawodników łóżwiaństwa szybkiego, dla tych, którzy nie do końca są zorientowani w tej nomenklaturze sportowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł Zygmunt, który nazywany jest, i od tego chciałem zacząć, rekinem. Nie mam pojęcia dlaczego, znamy się długo i chyba dopiero niedawno dotarło do mnie, że ktoś nazywał Cię kiedyś rekinem, a może nadal. No myślę, że tak. Myślę, że jeśli chodzi o moich kolegów i, i ludzi, z którymi spędziłem czasy młodości w Szkole Mistrzostwa Sportowego z Zakopanem, wtedy ten przydomek został mi nadany, ale to z tym wiąże się bardzo ciekawa historia, będąc na... I o nią właśnie pytam. Będąc na jednym z obozów, pierwszych obozów w pierwszej klasie liceum, to było w Wałczu, grałem ze starszymi kolegami w piłkę nożną. Oczywiście wtedy stosunki między młodymi a starymi były na poziomie tak zwanej fali. E, <śmiech> I generalnie pokusiłem się o skomentowanie jednej z akcji mojego starszego kolegi o dwa lata. No i, i takiej rozmowy na temat również później e, pływania. Mieszkaliśmy wtedy na ośrodku e, Orzeł w Wałczu. I tam na jeziorze, jezioro polodowcowe generalnie, bardzo zimne, bardzo głębokie, e, wąskie jezioro, długie jezioro. Zresztą tam przygotowują się w Centralnym Ośrodku Sportu nasi kajakarze i wioślarze, to jest taki, ich, ich taka mekka generalnie. Ale to było po drugiej stronie i tam był basen 50 metrowy, taki pomosty drewniany, wytyczony na jeziorze. I mhm. jeden z tych starszych kolegów powiedział, że 1500 metrów w takiej wodzie to by było bardzo ciężko przepłynąć. No ja oczywiście jako młody wyrywny mówię, co ty, co to jest 1500 metrów? Ja bym przepłynął cztery. I jak on się na mnie zdenerwował, no zaczął mnie gonić oczywiście bo podważyłem jego zdanie, doprowadziło to do tego, że powiedział mi, dał mi ultimatum, że jeżeli do kolacji nie przepłynę tych 4 km, no to wybiorą się do mnie z marchewkami, czyli złożonymi ręcznikami w taką marchewkę. No wiadomo, do czego to służyło. I jak ja zobaczyłem, że oni idą po mnie z tymi marchewkami, no to szybciusieńko kąpielóweczki, pach do tej wody. Woda była tak zimna, bo to był czerwiec, woda była tak zimna, że nie mogłem zanurzyć głowy. Generalnie pływałem żabką odkrytą i przepłynąłem 80 basenów. Mhm. No Zajęło mi to no, prawie dwie godziny. Pływałem wolno, no bo wiadomo, że to było nie dość, zimno, no to jeszcze nie mogłem płynąć szybciej i przepłynąłem te cztery kilometry. Zebrała się cała szkoła, bo nie wierzyli, że ktoś może wytrzyma w tej zimnej wodzie tak długo. Przepłynąłem to. Dostałem taki wieniec z glonów na szyję, no i takie, no powiedzmy, gratulacje, chociaż... Było to z jednym takim wyjątkiem, że następnego dnia miałem mieć sprawdzian taki biegowy na 10 km. No i oczywiście rano miałem już temperaturę prawie 38 stopni, więc nie pobiegłem. Ale przyszedł do mnie dyrektor z panem, z, z trenerami i powiedzieli tak. Mieliśmy cię tutaj sprawdzić na tym bieganiu, no bo wiadomo, że to się też ważyło, czy ja się dostanę do tej szkoły, czy się nie dostanę. Ale jak ty wytrzymałeś te, te dwie godziny w tej zimnej wodzie i przepłynęłeś te cztery kilometry, to my, wie, my wiemy, że jesteś twardy zawodnik. No, no to... i tak się dostałem do szkoły mistrza sportowego. I wtedy się pojawił ten rakin. tak? Tak, jako, wtedy że... jeden z kolegów, jeden z kolegów łyżwiarz szybki, jeszcze byłem wtedy biegaczem narciarskim, bo do mhm. szkoły mistrza sportowego poszedłem jako narciarz, bo ja pochodzę z Iwończa Zdrojów, w którym były tradycje i są tradycje narciarskie, skoki narciarskie, biegi narciarskie. Były piękne skocznie, wielkości 1K65, K40, K20. Ja do 14-15 roku życia byłem skoczkiem narciarskim i kombinacją nowe Ale bezskocowa. do tego wrócimy jeszcze skończ z tym rekinem, bo, bo to no jest z No jeden z tych kolegów łyżwia szybki, e, Wojtek Banan-Benaszczuk, nazwał mnie rekinem wtedy. Ty, rekin! Od tego właśnie pływania. No i tak, się, i tak się to po prostu przyjęło. I zostałem rekinem, zostałem rekinem, ale rekin po czesku żeralok. <głos> <głos> <głos> Powiem, że y, przylgnęło to, przylgnęło ten przydomek do mnie i później go wykorzystywałem już y, w sporcie, bo wiadomo, że rekin jest szybki, jest panem wody. No I, budzi i, respekt. I, I nie pozostawia wątpliwości, co robi. Mhm. Na to, to wiesz, mówisz o tych 4 kilometrach, y, które przepłynąłeś, i generalnie, kiedy później już się ścigałeś jako łyżwiarz szybki, no to medale mistrzostw Polski przynajmniej zdobywałeś na wielu dystansach. To tak. nawet 10 tysięcy metrów. Tak? I też byłeś sprinterem. W wieloboju sprinterskim też zdobywałeś medale. Mam wrażenie, że to jest bardzo trudne do pogodzenia. To świadczy o słabszym poziomie w Polsce? Prowokuje cię teraz trochę wtedy? Czy, czy po prostu byłeś tak wybitnym łyżwiarzem szybkim? Ja byłem bardzo wybitnym fizjologicznie zawodnikiem. Mhm. To znaczy od dzieciństwa generalnie byłem prowadzony przez mojego tatę i miałem warunki takie fizjologiczne, które jakby były... I ze strony szybkościowej, i ze strony wytrzymałościowej. Mhm. Ja bardzo szybko biegałem. Mój rekord życiowy na 100 metrów wynosi na zawodach lekotycznych 11.04. 10.8 na setkę biegałem na stoper. Skakałem w dal z ośmiu kroków 6.80. Mhm. Mój kolega, który był trójskoczkiem to było na pierwszym roku studiów, moich pierwszych studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na czwórboju. Powiedział mi, że gdyby tego nie widział na własne oczy, to by nie uwierzył. Wtedy wróciliśmy z Cypru, z takiego obozu już takiego przygotowawczego. Byłem wybiegany, wyskakany yy, i powiem szczerze, miałem nieprawdopodobną petardę chnąłem kulą 13,5 metra. Prawdziwą kulą taką. Nie kobiecą, 5 kg, tylko męską 7, i przebiegłem w czwartej klasie liceum 50,2 na 400 metrów. Notabene generalnie uprawiałem jeszcze parę innych sportów, i to zawodowo. Między innymi kolarstwo górskie byłem. Byłem 3 lata w grupie zawodowej RMF Biker Shop. Oczywiście również z racji tego, że Łużwiasto Szybkie jest powiązane oczywiście z kolarstwem, ale powiązane jest również z inline skating, czyli, czyli tym, czyli tym Łużwiastem Szybkim na łóżworolkach. To też zostałem pierwszym mistrzem Polski w ogóle w historii na 20 kilometrów. No ale przede wszystkim do Łużwiastca Szybkiego miałem bardzo dobre predyspozycje z racji tego, że użwiasło Szybkie jest sportem wytrzymałościowo-siłowym generalnie, w którym liczy się bardzo duży czynnik mocy. Mhm. Moc jest to praca wykonana w czasie i te piki mocy i ta moc jest jakby największym elementem, najbardziej istotnym elementem w, praktycznie we wszystkich sportach, ale użwiastwo jest sportem takim wybitnym, ze względu na to, że po pierwsze generuje bardzo duże prędkości, Łużwiarz szybki porusza się z prędkością powyżej 60 km na godzinę. Rekord świata na 1000 metrów to jest po około 450 metrach. Zawodnik potrafił uzyskać prędkość zbliżającą się do 70 km na godzinę, około 68 km na godzinę. Mhm. Natomiast na dystansie na przykład 5000 metrów średnia to jest około 50 km na godzinę, 52-55 km na godzinę. Także to są bardzo duże prędkości, bardzo duże przeciążenia na wirażach, ale co najważniejsze, ten sport jest bardzo technicznym sportem. To jest bardzo techniczny sport. Oczywiście zmiana tego sportu również i nastąpiła poprzez e, zmiany e, związane z obiektami sportowymi, czyli teraz brzwiastwo odbywa się praktycznie w 95% pod dachem. Rzadko trenuje się na zewnątrz. Ta technika się zmieniła, oczywiście jazdy. zmieniły się również, Zmienił się również sprzęt troszeczkę. nie dużo, ale się zmienił. Mówisz o samych łyżwach, czy też myśl, o kombinezonie? Tak, łyżwach oczywiście i pakiety aerodynamiczne. Ja hmm. tylko powiem taką ciekawostkę. W 2002 roku brałem udział w przygotowaniach pakietu aerodynamicznego dla jednej ze szwedzkich firm w tunelu aerodynamicznym w Holandii, w Delft to jest jeden z najbardziej renomowanych technologicznych uniwersytetów na świecie i w Europie. I tam zobaczyłem, jak działa cały proces związany z przygotowaniem tych pakietów aerodynamicznych na kostiumach. I widziałem, jakie osiąga się efekty. Oczywiście w laboratorium mieliśmy sesję prawie pięciogodzinną w tunelu aerodynamicznym. I to trwało, to były w zasadzie dwa dni po pięć godzin. I widziałem, jak zmienia się aerodynamika ciała w sytuacji, kiedy te pakiety aerodynamiczne zastosowaliśmy. Te pakiety aerodynamiczne to były różnego rodzaju materiały o różnej strukturze, również specjalne paski silikonowe które naklejało się w miejscach, w których największy opór czołowy, czyli tutaj na głowie, na podudziach, również rękawy były inne, plecy były inne z innych materiałów i osiągnęliśmy rezultat który zmniejszał opór czołowy na poziomie 5%. A te 5% to dawało około 0,8 sekundy na jednym okrążeniu. Czyli jeżeli jedziemy na 5 kilometrów, to dawało prawie 10 sekund różnicy. A 10 sekund to jest 140 metrów. I to są rzeczy, o których mogę powiedzieć. Natomiast zawodnicy amerykańscy na Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City ich kombinezony łyżwiarskie przygotowywane były przez firmę Lockheed Martin, czyli firmę, która mm -hmm. produkuje samoloty F-35. <laughs> e, i, e, I tak właśnie I to, wszystko jasne. To, to wygląda. <laughs> Więc jest oczywiście bardzo duża, e, bardzo duża chęć współpracy z instytutami technologicznymi. Zresztą ja tutaj muszę bardzo ważną rzecz powiedzieć. Sporty zimowe generalnie są najbardziej zaawansowanymi technologicznie sportami na świecie. Nie ma takich sportów w sportach letnich. Po... Musimy tylko oddzielić motosport, mhm. to, bo no to, to jest, to jest inna całkowicie historia inna zupełnie. historia. Oraz żeglarstwo syndykatowe. Mhm. Natomiast te technologie, które są w sportach zimowych, to są... Naj, najbardziej zaawansowane technologicznie yy, i to się wiąże nie tyle ze samym sprzętem, co wiąże się przede wszystkim z utrzymaniem aren sportowych. Bo ludzie sobie myślą, że lód to jest, weźmiemy, wylejemy trochę wody, lód lód zamrozimy lód, no to super, nieprawda. a skąd? Każdy lód jest inny. Mhm. W każdej hali lodowej jest inny lód, zajmują się tym specjalni ludzie, lodomistrzowie, jest inny lud do łużwiasa szybkiego, inny lud do użwiasa figurowego, inny lud do hokeja, inny lud do karningu. I te lody nie mają nic wspólnego ze sobą. Nic wspólnego. Natomiast, natomiast e, e, cały proces utrzymania obiektów ze śniegiem jest identyczna sytuacja. Śnieg jest inny. Śniegi, teraz, na przykład, w narciarstwie alpejskim, to nie jest śnieg, to jest normalnie beton lodowy. Tam się po prostu wstrzykuje wodę. Strzykuje się różnego rodzaju chemikalia na bazie soli. Buduje się po prostu taką skorupę, która, która jest no, mniej wrażliwa na to, że, że podczas przejazdów, jak no przejdzie 50-60 tak hmm? osób, to jest to roz, rozjeżdżone. I w zasadzie w narciarstwie alpejskim praktycznie jeździ się teraz po, no, powiedzmy po lodzie. tak, no Może nie jest to taki lud jak, jak, do, jak do, do jazdy na łyżwach, ale... To, ale, ale te struktury są inne, inny śnieg jest do narciarstwa biegowego, inny śnieg jest do narciarstwa alpejskiego, inny śnieg jest do, do, do skoków narciarskich, przygotowania, procedury, to są bardzo zaawansowane procesy, sprzęt sportowy bardzo, bardzo wyrafinowane technologie. Ale to jest to tu się zatrzymamy, bo e, mówisz o tym, jak jest dzisiaj, natomiast e, ty jeździłeś w latach, ścigałeś się w latach e, 90., potem 2000. -tych. zacząłeś e, na igrzyskach byłeś w dziewięćdziesiątym roku w Lillehammer po raz pierwszy. To były zupełnie inne czasy. Tam technologii takie, jak, jaka jest obecnie, nie było z pewnością. E, I co? Ona się już zaczynała generalnie, dlatego że Holendrzy bardzo dużo pracowali nad technologiami związanymi z, też z kostiumami, też z łyżwami z różnymi rodzajami metali, chociaż tutaj to nie odgrywa takiej dużej roli, ze względu na to, że tarcie i utrata energii poprzez tarcie w łyżwiastem szybkim to jest około 5%. 95% to jest opór czołowy powietrza. Mhm. I natomiast też instytuty badawcze, widziałem na przykład badania, jeździli ze specjalnymi op opomiarowaniem na przykład łyżwiarze ehm, holenderscy yy, na przykład yy, takich związków biomechanicznych. Tak? Czyli widziałem, jak, jak, jak badają te naprężenia mięśniowe i inne rzeczy, które, które związane są również yy, z pozycją, yy, optymalizacją techniki jazdy, wieloma elementami. Ta technologia, ona zawsze była, ale nie aż do takiego stopnia. Teraz już jest prawdziwa walka technologiczna i w zasadzie no, wiodą te kraje, które mają instytuty badawcze, też związane ze sportem, głównie przodują w tym Niemcy, przodują Francuzi, przodują też Norwegowie. Zresztą ja tylko chciałbym przypomnieć, że smary narciarskie, które wykorzystywane są w technikach, w technologiach związanych z narciarstwem, każdym narciarstwem, są specjalne instytuty, jest w Norwegii specjalny instytut, który zajmuje się tylko i wyłącznie kompozycją mhm. smarów narciarskich do, do konkurencji narciarskich. Od skoków narciarskich, biegi, narciarstwa alpejskiego, snowboardu, tam gdzie występuje istotny jakby element i, i, i zobaczmy, że, że te kraje, te kraje przodują w tym. Oczywiście tam to jest traktowane jako sport narodowy, narciarstwo jest sportem narodowym. No i jasno sobie też trzeba powiedzieć, że, no, że jest ten progres, jest ciśnienie na to, żeby to robić. Mhm. No to są takie smaczki generalnie z tym, z tym związane. Dużo, dużo ich jest na mhm. pewno, ale wróćmy do ciebie, ponieważ e, mówiłeś o swoich predyspozycjach. Miałeś ich wiele m, w związku z różnymi dyscyplinami sportu, ale wybrałeś już wiadztwo szybkie. To już e... wiadztwo szybkie mnie wybrało. A, czyli było odwrotnie. Tak. Dobrze. Przyszło do ciebie użwiastwo szybkie, powiedziało, Paweł, musisz szanować mnie. mnie. Tak. W sanoku <laughs> przyszło do mnie łyżwiastwo szybkie. Ale czytałem taką historię, że e, już zjeżdżałeś ze skoku, skok, skoczni narciarskiej, czyli było możliwe, że zostanie sko zostaniesz skoczkiem narciarskim. No tak, 48 metrów. Albo narciarzem po rodzicach na przykład. <laughs> tak. tak, bo rodzice są narciarzami. Czyli było wiele możliwości, a jednak ostatecznie wyszło łyżwiarstwo szybkie, którego nie miałeś w genach po rodzicach. Nie, no skąd? To jak? No, podczas obozu w Sanoku pojechałem ze szkołą mistrza sportowego, to był 87 rok. Wszedł teraz, wszedł wtedy krok łyżwowy. Mhm. do narciarstwa biegowego. Pauli Cittonen, ten biegacz fiński. Tak, dokładnie, mhm. I doszło do sytuacji takiej, że nasi mądrzy trenerzy, bardzo mądrzy, powiedzieli, że kurczę, jak nie mamy śniegu, w tym czasie mamy lód, to bierzemy łyżwy długie, kijki i będziemy jeździć po prostu po torze. A ja chodziłem do klasy sportowej razem z łyżwiarzami, biegacze z, z łyżwiarzami i pojechałem na ten obóz i na jednym z treningów okazało się, że mamy wspólnie trening i powiedziano, że łyżwiarze będą jeździć po torze wewnętrznym, a na ciężarze po torze zewnętrznym. A że wyglądaliśmy identycznie. Mieliśmy identyczne dresy, czapki, rękawiczki. Wszystko było w kolorze czarnym i granatowym w tych czasach. No to ja patrzyłem, jak moi koledzy jeżdżą. Tam było ich sześciu w grupie. No i na tym treningu zapytałem się chłopaki, mogę z wami przejechać trzy kilometry tam gdzie je teraz jechać? A oni mówią, dobra, rekin tylko jedz z tyłu, nie, nie robimy zmian, my będziemy robić zmiany tam z tyłu. No i ja po prostu z nimi przejechałem to. I zauważył mnie trener Marek Stanuch, który był właśnie ich trenerem. I przyszedł, po, przyszedł do mnie po treningu yy, i powiedział tak, ja najpierw się przestraszyłem, bo myślałem, że narobiłem jakiegoś bigosu, że im tam zaburzyłem jakiś proces treningowy. Oczywiście się nie wywróciłem, wszystko elegancko. Zrobiłem później swój trening do końca. I przyszedł do mnie i, i zaproponował mi, żebym został użwiarzem szybkim. Że on widzi, że, że mam talent. Ja się przestraszyłem, powiedziałem, że to niemożliwe, bo tam ja jestem z rodziny narciarskiej, że mój tato, moja mama, to wszystko, tutaj. No i napisał list do mojego taty. Ja zawiosłem ten list do domu, ojciec to przeczytał. Myślałem, że dostanę łeb, <śmiech> a tato na mi powiedział tak. No trener tu pisze, że jesteś uzdolniony, no i że chciałby, żebym trenował to szybkie. A ja mówię, no kurczę, tato, jasne, fajnie, bo... Bo główną motywacją, wiesz, to było? Hmm. Było to, że łóżwiarze wyjeżdżali na zachód, wjeżdżali do Holandii. Oh. A, a biegacze jeździli do Związku Radzieckiego i do Czechosłowacji. <laughs> <laughs> Więc, y, ale nie, to oczywiście ze śmiechu, ale bardzo mi się to podobało. No i wyobraź sobie, że 10 dni jeździłem na tym, y, na tych łyżwach, bo się zg zgodził tato i powiedział, że mam 3 miesiące na to, że jak będę dobry, no to zostanę w łyżwiarstwie, jak nie, to wracam na narciarstwa. I 10 dni trenowałem z chłopakami i wystartowałem w zawodach takich wewnętrznych, wyobraź sobie, że pierwszym moim rywalem była dziewczyna, była moja, kole moja koleżanka z klasy Agnieszka Stoch i wszyscy się śmiali ze mnie, że ja z nią przegram. Ja byłem taki wściekły, po prostu piana spyska mi szła w ogóle, byłem taki po prostu zagotowany, że, że się w głowie nie mieści. To moi koledzy z klasy, tak? I jeden kolega świętej pamięci, Krzysio Cukier, na ostrzu mi łyżwy Dostałem kombinezon z kostium żwiarski taki wielki. Wyglądałem jak w czarnym worku na ziemniaki. Tam dziewczyny mi go swastrygowały, tylko troszeczkę, żeby to nie, po prostu nie powiewało. E, I ta Agnieszka w tych holenderskich łyżwach, wikingach, w tym okulary, to była po prostu jak scena z filmu. Tor łyżwiarski oświetlony słońcem, całe słońce, ona w okularach, 700 osób, bo wszyscy przyjechali, wszyscy chcieli zobaczyć wyścig łyżwiar łyżwiarki z, z biegaczem narciarskim. Ja bez tych okularów razi mnie słońce. Ci ludzie, po prostu ci wszyscy, moi koledzy, koleżanki, bo, to, bo, bo wtedy zamrażano jeden tor tylko w Sanoku i to był październik. Około 20 października to się odbyło. I słuchaj, i ci moi koledzy śmiejący się tam. No i ja po prostu z tą pianą na pysku Pozycja łyżwiarska, nie zapomnę tego do końca życia, jak po prostu jak w filmie amerykańskim o 12 w południe i pamiętam tylko tego startera, ten, na miejsca, gotów i pada ten strzał z pistoletu. Wtedy się strzelał z normalnych pistoletów. Mhm. I ja po prostu cztery kroki, taki pełny ogień, Agnieszki już nie widzę i gonię, jadę tam po prostu i tam... Najważniejszą rzecz to miałem tylko w głowie, żeby wejść dobrze w wiraż, żeby się nie wywrócić. No i wszedłem w ten wiraż, nie wywróciłem się i po tym łuku i tam zasuwam, kurczę, z tym gebu otworzoną, te ręce mają mi, no i trenerzy tylko krzyczą, zmień tor, zmień tor, no i tam zmieniłem ten tor z wewnętrznego na zewnętrzny, przejechałem, tam taki huk, nieprawdopodobno wszyscy się darli, no i wjechałem pierwszy na metę, patrzę, oglądam się, mieszka 70 metrów dalej, tak? No, i oczywiście patrzę jakiś wynik, w ogóle nie wiem, co to jest za wynik, jakieś 50,4. Pamiętam to do dzisiaj. No, i wszyscy biją mi brawo. Trenerzy mi biją brawo. To, to wszystko tam się wszyscy kotują. Ja podjeżdżam do tych moich kolegów, patrzę, oni wszyscy obróceni są tyłem do mnie. Ja mnie, co jest, nie? Okazało się, że po 10 dniach miałem lepszą już rekord życiowy, niż oni 5 lat trenując. Zajęło mi 4 miesiące. Żeby być piąty na Olimpiadzie Młodzieży, w, tam, w, pier, w pierwszy po czterech miesiącach jazdy mhm. na łyżwach, cztery miesiące. Byłem już piąty na Spartakiadzie Młodzieży, a w następnym roku zdobyłem pięć złotych medali. Wszystko rozkwasiłem i od tego momentu już wygrywałem. Piękna historia, ale muszę cię o to zapytać, ponieważ mam zawsze to samo wrażenie, że łyżwiarze szybcy to mają problemy z kręgosłupami. nie. Jak patrzę na was, że potraficie 10 tysięcy metrów przejechać w takiej pozycji, w jakiej jeździcie, to sobie myślę o odcinku lędźwiowym na przykład. Naprawdę to nie jest problem? Znaczy, no generalnie trochę boli kręgosłup, tak? No, bo wiadomo, że to są te pozycje, to nie jest naturalna pozycja dla człowieka. Zresztą łyżwiarstwo, jazda na łyżwach jest nienaturalnym ruchem mhm. człowieka, jest całkowicie innym niż jesteśmy zbudowani. Dlatego, że my generalnie przygotowani jesteśmy yy, ewolucyjnie do ruchu w płaszczyźnie strzałkowej. Czyli prosto, do przodu. My nawet nie potrafimy biegać do tyłu szybko. Po prostu robimy zwroty i, i biegamy. I cały nasz układ mięśniowy, cały układ kostny jest przygotowany do, do biegania, do, w przód. Natomiast w, na łyżwach odbijasz się w płaszczyźnie czołowej, czyli odbijasz się w bok i jedziesz do przodu. I odbijasz się w bok, jedziesz do tyłu. Sam doskonale o tym wiesz, bo gramy hokeja w hokeja mhm. razem. Więc tak to bywa. I należy przygotować inne mięśnie które w ogóle często nie biorą udziału tak bardzo w motoryce człowieka. Między innymi mięśnie przywodziciele ud, mięśnie pośladkowe bardzo mocne są. W ogóle ten, ten, ten gorset mięśniowy, który jest i, i, i te mięśnie motoryczne, które są do łóżwiatca szybkiego potrzebne, oczywiście one są, my tutaj wiele nie zmieniamy, ale musimy trenować w taki sposób, aby je przygotować, aby je wzmacniać, aby one pełniły funkcję właśnie tego naszego elementu napędowego. No więc to tak generalnie wygląda. Wspomniałeś o hokeju na lodzie. No bo bardzo dobrze grasz. Byłem no. świadkiem wielokrotnie i zastanawiam się, jak wygląda przestawienie się z klap tak zwanych, z tych łyżew do łyżwiastwa szybkiego, na łyżwy hokejowe. To jest zupełnie inna jazda przecież. Ale rzeczywiście, no w ogóle... Choć krok Hoke... łyżwowy jest oczywiście w tak, tak, na tak, tak, natomiast oczywiście w łyżwiastwie szybkim jeździ się tylko do przodu i w lewo, ale do przodu i w lewo w hokeju też się jeździ, natomiast gorzej jest w drugą stronę i gorzej jest do tyłu. No musiałem się tego nauczyć, a z racji tego, że moja żona Kasia jest y, sędzią hokejowym i cała rodzina hokejowa, no to, no to się troszeczkę nam nauczyłem przeplatać, jak to mówię. Ale... ale w hokej na lodzie wszedłeś po karierze? Tak, tak, oczywiście. Lub zakończyłem karierę całkowicie, no to wtedy zacząłem się bawić w hokej i, i chodziłem na takie treningi i rozgrywki y, tak zwanych y, starszych panów, <laughs> ale fajnie, bardzo fajnie. Zresztą mieszkam w Krynicy Zdroju, przepięknym miejscu, mamy świetną halę, jest dostęp do lodu, można uprawiać ten sport, bardzo piękny notabene, natomiast hokej na lodzie no, trenują moi synowie wszyscy. Wszyscy trzech synów mami i trzech, trzech chłopaków gra. Jeden z nich jest reprezentantem Polski. Jeden z nich jest I nazywa reprezentant... się tak jak ty. I nazywa się Paweł Zygmunt, <grym> chociaż nie jest rekinem. <grym> jest Zigi. Ale no hokej na lodzie, Wojtku, jak wiesz doskonale, jest to najtrudniejszy sport mhm. na świecie. Tak, ale z wielu powtarzam. powodów z wielu powodów. Pierwsze to jest właśnie technika jazdy na łyżwach, czyli nienaturalny ruch, ruch, ruch człowieka, ale w wielu płaszczyznach bardzo trudny sport. Druga sprawa, w żadnym sporcie nie występuje asymetria w obręcz, ruchów obręczy biodrowej i barkowej. Możesz jechać do przodu, do tyłu i robić ruch przeciwzwrotny, na przykład rękami, zagranie krążkiem. I trzecia rzecz, najważniejsza uważam, nie ma takiego sportu, w którym zawodnik może być zaatakowany. Posiadać, po, posiadać krążkiem, czyli zaatakowany nie tak, że się go dotknie jak piłkarza i będzie się rolował jak Neymar tam <śmiech> przez 50 metrów, tylko normalny strzał, że po prostu że, że ci odbiera po prostu dech, odbiera ci siłę mm -hmm. i, i do widzenia. Jest wiele takich przypadków. Bardzo no, brutalnych, bardzo byłem. brutalnego zabrania krążka, bardzo brutalnych ataków, ale zgodnych z przepisami i to jest, to jest piękne. Walka przy bandach, no przecież to tam, tam, tam się nie odstawia w ogóle palca nawet. Tam no, to jest Pełny ogień. No. Oczy z tyłu głowy, prawda? Ja zresztą państwu powiem jedną ciekawostkę, że zapraszam, naprawdę zapraszam was, żebyście chociaż raz zobaczyli mecz prawdziwy, hokejowy na takim fajnym poziomie, to gwarantuję wam, że nic więcej już nie będziecie chcieli oglądać, bo po prostu wszystko <grym> stanie się dla was zawolne wolne i, i po prostu ekspresja, która jest w hokeju na lodzie, ekspresja, która jest w tej grze, no po prostu jest nieprawdopodobna. To jest nieprawdopodobny sport. To wszystko prawda. Wspomniałeś o rodzinie, Faktycznie jesteście rodziną na lodzie. Tak. To brzmi może kiepsko, ale Kasia, którą też znam osobiście, jest sędzią hokejowym i też świetnie jeździ na łyżwach. Tak. Twoi synowie, wiadomo, jeden z nich jest reprezentantem Polski, gra w Czeskiej Lidze nadal, prawda? Nic tak, tak. się nie zmieniło, więc jesteście bardzo łyżwiarską rodziną. Jak sobie z tym radzicie? No radzimy sobie generalnie, chociaż no zawsze sport będzie w naszym życiu ważnym elementem, natomiast no myślę, że do końca życia zostajemy na lodzie. Natomiast też Kasia, oprócz tego, że jest sadziną hokejową, jest również psychologiem sportu, mhm. jest osobą, która jest bardzo dobrze wykształcona jakby w tym obszarze, Jest również osobą która aktywnie uczestniczy w tych procesach związanych z zarządzaniem w sporcie, ale przede wszystkim organizuje taką bardzo fajną akcję Hokejowe nadzieje olimpijskie. Jest to projekt zarządzania talentami, czego w, uważam, że z, bardzo brakuje w Polsce tych tego typu projektów. No, w tym się realizuje i, i cały czas na lodzie, cały czas na lodzie. A nasz. synowie wybrali hokej, bo byli namówieni przez Kasię, bo ty jesteś już wszystkim przecież. Y tak, ale to jest takie naturalne, użytka. dlatego, że wybiera się te dyscypliny, które są dostępne w danym miejscu, dlatego no, ważne, jest jest to, żeby, ważne jest to, żeby też następowała, to co mówiłem wielokrotnie, regionalizacja, żeby zwracać uwagę na sporty regionalne, nie tylko patrzeć na piłkę nożną w kontekście wyroczni, tylko, że są inne fajne sporty, które występują regionalnie. Wiadomo jest, że Największym obciachem w życiu człowieka to jest pojechać nad morze i kupić sobie ciupagę, a pojechać w góry i kupić sobie muszelki. Więc, więc w zasadzie południe Polski no to, to jest związane z, ze sportami zimowymi. No i ten hokej na lodzie na całym południu Polski, od Podkarpacia, Małopolska, Śląsk, to, to, jest, to jest kolebka hokeja na lodzie. No oczywiście tutaj Warszawa, ogromne tradycje, Łódź. Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, no wiele, wiele, no wielkie problemy w Warszawie generalnie, bo w Warszawie w dwumilionowym mieście nie ma lodowiska y, miejskiego, bo powiedzmy sobie Torwar to nie jest miejskie lodowisko, tylko to jest lodowisko Ministerstwa Sportu, czyli Centralnego środka Sportu. Mhm. No to jest straszne, że w Warszawie nie ma lodowiska y, profesjonalnego do uprawiania hokeja na lodzie, bo o stegnach to nie możemy powiedzieć już w kategorii obiektu sportowego, bo ten obiekt już dawno zdekapitalizowany, to się on nadaje do po prostu do rozbiórki. No ale może kiedyś tam powstanie ten... Obiekt. Są takie pomysły, bo niedawno był tutaj w studiu Mariusz Czerkawski mówił o tym, że Warszawa powinna mieć hokej na lodzie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale oczywiście. A, jak no. wiadomo, Mariusz teraz jest w zarządzie Polskiego no, Związku no, tak Hokeja jest. na Lodzie, więc skoro tak mówi, to chyba wie, co mówi. To <głosy> Trzymamy prawda. go za słowo. E, Kasia była twoim psychologiem? Tak, to Kasia spowodowała, że zacząłem zdobywać medale na mistrzach Świata, na Mistrzostwo Europy, Puchary Świata. Ona przestawiła mi całkowicie głowę, i doprowadziła do tego, że zacząłem pracować systematycznie nad elementami psychosomatycznymi. Przede wszystkim trening wyobrażeniowy, trening relaksacyjny, rozładowywanie emocji, kontrola stresu. Wiele rzeczy, które obecnie wykorzystuję też w swojej pracy obecnej, bo jeżeli przygotowuje się do jakichś negocjacji, spotkań, również sobie wizualizuję pewne rzeczy i, i przygotowuje mhm. się w taki sposób, to bardzo fajnie wpływa. Natomiast tak, bez Kasi, bez jej pomocy na pewno nie osiągnąłbym tego, co osiągnąłem. To piękne słowa. Myślę, że powinna tego posłuchać. Ja no, myślę, że posłucha. <grywki> Mówiliśmy o hokeju. Powiem Ci szczerze, że zapamiętałem sobie Ciebie jako takiego człowieka, który nie do końca potrafi się bawić. Graliśmy w charytatywnych meczach, w których nie chodziło o wynik, chodziło o zabawę, ale ty bardzo chciałeś wygrać i to było widać w każdym twoim ruchu. No niestety tak jestem zaprogramowany. <laughs> tak jestem zaprogramowany, ja po prostu nie... A czy ja lubię się bawić oczywiście, ale, ale lubię też... lubię też... Ale na arenie sportowej, tak? Tak, ale na arenie sportowej mi jest ciężko. Ciężko. jest. Jestem po prostu tak zaprogramowany, że idę po całości. Natomiast oczywiście nie gram brutalnie, ani nie gram w jakiś tam sposób, żeby komuś jakąś krzywdę zrobić, ale no lubię sobie przyspieszyć. Wiem też, pamiętam taki moment, kiedy zaprosiliśmy cię do studia w kanale N Sport, był kiedyś taki kanał sportowy tak. na platformie N. Zacząłeś w tym studiu śpiewać. A Brunetki, blondynki, tak, ja oczywiście. wszystkie was dziewczynki. No, to jest to jedna z moich pasji, generalnie śpiew operowy. Śpiewam od czasu do czasu, zwłaszcza na imprezach. Bardzo żałuję, że nie mamy tego archiwalnego nagrania nigdzie, ale to naprawdę był fantastyczny moment. No, mam taki fajny epizod. Śpiewałem w Teatrze Narodowym podczas gali mm -hmm. Teraz Polska. Irenie Szewińskiej śpiewałem właśnie brunet, brunetki blondynki. E, a teraz ciekawostka, zostałem zaproszony przez zespół Mazowsze, żeby e, był taki koncert Mazowsze Olimpijczyką. I żebym zaśpiewał razem z nimi. Miałem już wybrany utwór e, Furmana, ale e, jakoś e, praca mnie gdzieś generalnie trochę w kozi róg za, zagoniła i nie wystąpiłem, ale jestem umówiony na przesłuchanie, żeby do nich wpaść. Więc e, myślę, że mam bardzo dobre warunki głosowe. E, <śmiech> e, oczywiście są one amatorskie, ale, ale daję radę. Ba, bardzo się bawię tym. Cieszy mnie to po prostu. I e, taką barwę głosu mam na poziomie tenora, barytona, chociaż teraz bardziej lubię takie barytonowe elementy. No proszę sobie tylko wyobrazić, że Paweł Zygmunt siedzi w studiu telewizyjnym, rozmawiamy o sporcie i nagle Paweł wstaje i śpiewa brunetki, blondynki. No, no ja zostałem zmotywowany. Coś, bo to w jakiś są... sposób na pewno, bo ty, na pewno nie był to... Yy... Ale w Polskim Radiu w Jedynce uczarka Czarka Górjewa też śpiewałem. Nie wiem, czy to było... Radio Polskie Radio 24, ale pamiętam, że też mu śpiewałem. Też tam była jakaś akcja. Człowiek Orkiestra i to dosłownie, jak widać. Czym się teraz zajmujesz? Bo wiem, że do biznesu przyszedłeś po karierze tak, sportowej. Tak, I 20, się w tym też spełniasz. 20 lat temu zakończyłem karierę i 28 kg temu, jak ja to mówię. Natomiast Nie widać. Y no dobrze, dobrze. Natomiast <głos> zajmuję się bardzo fajnymi rzeczami. Nie ukrywam, że oprócz y, moich pierwszych studiów na Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie jestem trenerem dyplomowanym narciarstwa, łóżwiarstwa i nauczycielem, nie pracowałem w zawodzie oczywiście, ukończyłem też studia MBA na Wyższej Szkole Prawa i Handlu Łazarskiego w Warszawie i skończyłem Akademię Górniczo-Hutniczą, zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu. Pracuję obecnie w ABB, jednym z największych koncernów technologicznych świata. Jestem dyrektorem do spraw klientów kluczowych obszaru energetyki, automatyki i napędów. I wspieram również tą część AKPiA, czyli analityki kontrolno-pomiarowej w obszarze między innymi detekcji metanu. A to się już działo za czasów twojej kariery zawodowej, czy nie? Nie. To było tak, że ja generalnie jestem dziecko szczęścia i e, na forum ekonomicznym w Krynicy mój kolega Tomek Kuchar, rajdowy mistrz Polski, mm -hmm. zadzwonił do mnie i mówi tak, słuchaj, ty mieszkasz w Krynicy, przyjeżdża tutaj pani sponsor, taka Elisabeth Lurembaum z Solvadisu, zająłbyś się nią. I słuchaj, ja no ubrałem się w garnitur, elegancko, czekam na Elę, przychodzi Ela, no, porozmawialiśmy, no i mówi, no to chodź, poznam cię z paroma osobami. No i po prostu idziemy, no i Nagle siedzi przy stoliku. Prezes Anwilu, wiceprezes, powiedzmy, Orlenu. Siedzą jacyś ludzie po prostu z Azotów Tarnowskich. Jakiś tam nie wiadomo kto. Sami, sam top managementu. No i ona zaczyna, to jest firma, która działa cały czas w branży chemicznej. I ona mnie przedstawia, a jeden z prezesów świętej pamięci, cudowny człowiek, Benek Michniewicz, prezes Anwilu, tak się patrzy na Ele i tak mówi tak, Ela, ale ty nie musisz nam pana Pawła przedstawiać. My go wszyscy znamy. A ona w szoku. No i tak się zaczęło. No i ona zobaczyła, jak wszyscy na mnie reagują, tak? No bo ja byłem tyle, co zakończyłem karierę sportową z wynikami, rozpoznawalny człowiek po zakończeniu kariery. No i, i ona była w szoku, że po prostu wszyscy mnie znają i że mam łatwość rozmowy z nimi, tak? Yy, I okazuje się, zresztą świętej pamięci prezes Anwilu Benek był pasjonatem koszykówki i przecież Anwil Włocławek no to takie jego dziecko generalnie, mhm. powiedzmy sobie szczerze, to może nie zakładał tego klubu, ale bardzo się opiekował Anvil tym klubem. To jest cudowne oczywiście, że w miejscu, w którym się prowadzi biznes również prowadzi się tą działalność też taką na poziomie szerokiego CSR-u. No i nie minął, słuchaj, miesiąc po tym, po tym forum. Ja się już przygotowałem do pracy. Chciałem być, yy, chciałem iść w kierunku medycznym. To znaczy chciałem być przedstawicielem medycznym. Mm -hmm. Znaczy też studiów, ale też tego mojego jakby takiego doświadczenia związanego z no, fizjologią, z tymi wszystkimi elementami. Bardzo łatwo przyswojałem po prostu wiedzę na ten temat. No i dzwoni do mnie Ela mówi, co ty robisz teraz? Ja mówię, no przygotowuję się do pracy. No, daję sobie dwa miesiące odpoczynku. I... ale mówi, a kurczę, ja mam do ciebie propozycję, może byś u mnie zaczął pracować. Ja mówię, Ela, co ty opowiadasz? Przecież ja się na tym nie znam. A ja cię nauczę. I wyobraź sobie, nauczyłem się przez 6 lat u nim pracowałem, później byłem prezesem spółki córki Solvadisu. Wyobraź sobie, jeździłem z technologami po całej Polsce, miałem backup taki y, zawsze merytoryczny. Ja y, jakby uczyłem się, rozpoznawałem ten rynek. Na początku pracowałem w tym dziale związanym z dezynfekcją i czyszczeniem. To znaczy wszystkie produkty do dezynfekcji, do czyszczenia, yy, instalacji w przemyśle spożywczym, w przemyśle słuchaj, yy, przetwórczym, różnych. Ja odwiedziłem 120 zakładów pracy, widziałem linie technologiczne, po prostu nauczyłem się jak działa biznes i dla mnie później, jak już zacząłem też dokształcać się i uczyć w innych obszarach, Stawało się to łatwo. Później zajmowałem się olejami bazowymi, zajmowałem się handlem metanolu, amoniaku, różnych tych środków chemii organicznej i nieorganicznej. No i, no, i po prostu nauczyłem się, jak działa biznes, w jaki sposób mhm. on, on funkcjonuje, jaka jest logistyka, jak jest, jakie są procedury, jak wprowadza się nowy produkt do zakładu, bo, bo to są to, trzeba przejść po prostu wszystkie procedury: polskie, różne, różne, różniste. Po prostu dla mnie to stało się jakby takim, takim moim dużym poligonem życiowym, i później już kolejne, kolejne prace moje, później też pracowałem w. w w pgnig -u. w obrocie detalicznym byłem pełnomocnikiem zarządu do spraw rozwoju rynku LNG i CNG, czyli gazu skroplonego i gazu, gazu ciekłego. No i później trafiłem do ABB 7 lat temu, no i świetnie mi się z chłopakami pracuje. Również zajmuję się technologiami związanymi z gospodarką wodno-ściekową, czyli z wodą. Między innymi mogę się tutaj pochwalić jedną rzeczą, jak wybuchła pierwsza czajka, czyli został, uszkodzona, mm -hmm. został uszkodzony kolektor zrzucający ścieki do, do czajki. To ja właśnie wymyśliłem z doktorem inżynierem Robertem Muszanskim, który jest właścicielem technologii firmy Wofil, która produkuje urządzenia do przede wszystkim produkcji wody wysokozonowanej, ekologiczny roztwór, czyli nasączamy wodę ozonem i odgazowujemy i, ona jest, i ta woda jest reaktywna nawet 100 razy bardziej od chloru i myśmy dezynfekowali ten ściek. Zabiliśmy 99,9% bakterii chorobotwórczych, które leciały do Wisły i poziom utlenienia po zrzucie wody w Wiśle 50 metrów był taki sam jak, jak przed zrzutem. 60 ton na godzinę produkowaliśmy do 1800 ton ścieku na godzinę. Hmm. Profesor Jarek Pinkas, który był głównym inspektorem sanitarnym, przeszedłem na przeszedł już po tych rok później, razem, razem żeśmy nawet się wyściskali, e, powiedział, że, e, no, że robili badania o, sami, nie dzielili się z nami tymi badaniami i poziom wybicia wszystkich bakterii, w, głównie Eszelicha coli i, i Clostridium i wszystkich innych, które wiadomo, co, co ten ścięgnie się, no, to, to jest ściek komunalny, tak? no to byli w szoku, byli w szoku, jak to jak to bardzo sprawnie działało. W dwa dni żeśmy to zrobili. No to super oczywiście, że takie sukcesy również w biznesie, ale nie brakowało ci w tym czasie łyżwiarstwa i sportu? tego bycia w całym tym środowisku i bycia y blisko? Ja byłem generalnie w sporcie, dlatego, że jakby po, też po zakończeniu kariery pełniłem trochę funkcji w Polskim Komitecie Olimpijskim, mm -hmm. byłem członkiem zarządu, później byłem 12 lat w komisjach, komisji sportowej, 8 lat wiceprzewodniczącym, byłem w komisji zawodniczej, 4 lata, byłem również w Międzynarodowej Federacji od 2006 do 2010 po zakończeniu... kariery. nie chciałeś czyli, czyli być? ISU. Nie, nie chciałem być zarządzałem, no, byłem jednym z zarządzających łyżwiastem szybkim na całym świecie. Notabene, kolejny mogę się sukces, y, mogę się pochwalić, wprowadziłem bieg masowy do, to był mój pomysł biegu masowego, czyli powrotu do tradycji łyżwiasta szybkiego mhm. do lat, y, od 1886 do, do prawie do lat 20. startował się w szybkim y, ze startu wspólnego. No i bieg masowy jest takim elementem, właśnie, powrotu i startu masowego. 20-30 zawodników jedzie razem i piękna konkurencja. Później jeszcze przez 4 lata byłem członkiem Komisji do Spraw Zwalczania Dopingu w Sporcie, obecnie Polada, więc jakby te wszystkie, wszystkie, jakby elementy związane z procesami zarządzania w sporcie przeszedłem. Jestem gruntownie po prostu przygotowany do, do analizy pewnych, jakby, procesów w sporcie. Ale nie chciałem zostać przy sporcie. Dla, dlaczego? Dlatego, że yy, po pierwsze padło tutaj pytanie od Ciebie, bycie trenerem. Nie, w żadnym wypadku, dlatego, że to się wiąże znowu z wyjazdami poza dom. Yy, to jest 285 dni, 290 dni poza domem. Teraz, yy, no, oczywiście mamy halę łóżwiacką w Tomaszowie. Wcześniej jeździliśmy po całym świecie szukać lodu. Teraz jest końcówka hali budowy w, w Zakopanem. Mówi się o hali łóżwiackiej w, w Warszawie, na Stegnach wreszcie. No i to było zbyt wyczerpujące, to nie ma życia, mhm. po prostu wchodzić w ten kierat po raz kolejny nie chciałem i, i znalazłem sobie przestrzeń właśnie poprzez uzupełnienie edukacji, y, rozwijania się oraz y, pójścia całkiem inną drogą. Natomiast moje tradycje rodzinne są związane z wydobyciem ropy naftowej i gazu, dlatego że Iwonic Zdrój to jest miejsce, w którym się urodziłem. Generalnie urodziłem się w Krośnie w szpitalu, ale, no, ale jestem z Iwonicza Zdroju. To jest Ten region jest kolebką w ogóle światowego przemysłu naftowego. Mój pradziadek Paweł był operatorem maszyn parowych na pierwszej kopalni mechanicznej na świecie. Kopalni Klimkówka, którą założył kanadyjski przedsiębiorca McGravey oraz yy, y, polski arystokrata pan Olszański-Olszewski. Śmieję się, bo wielowątkowość tej rozmowy jest powalająca, naprawdę. ale Skupmy się jeszcze na koniec yy, na sporcie. Ty jesteś spełnionym sportowcem? Tak. Czujesz się spełnionym? Tak, jestem, czuję się spełnionym. No dobra, ale co z igrzyskami? No trudno, no, igrzyska są raz na cztery lata, no, jeden zdobywa medal, drugi tego medalu nie zdobywa. Ja dziękuję Bogu za to, że, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Na emeryturę olimpijską sobie już dawno zapracowałem w inny sposób, bo to nie jest najważniejszy element. A tak powiem szczerze, że chyba jakbym zdobył medal olimpijski, to mógłbym mi coś odwalić w głowie. A tak to cały czas mam możliwość jakby takiej samorealizacji walki o, o, różne, o różne rzeczy. Dlatego jestem rekinem i się nigdy nie odpuszczam. A poza tym y, chyba startowałeś w czasach, kiedy ten polski sport jeszcze nie do końca był dobrze zorganizowany, przyznasz. Oj, to było straszne. Generalnie, tak jak przypomnę tylko słowa Pawła Brytkiewicza, on powiedział, Rekin, my byliśmy zawodowymi amatorami. Jak ja patrzę na to, w jakich warunkach żeśmy trenowali, jakie... co my musieliśmy przeżywać odnośnie sprzętu, w ogóle analizy jakby tego wszystkiego, dostępu do obiektów. Jak ja patrzę, jak, w jakich warunkach trenowali zawodnicy na zachodzie, czyli Holendrzy, jak trenowali Niemcy, jak trenowali Kanadyjczycy, Amerykanie, wszystko... To była przepaść generalnie. Myśmy byli takimi biedakami generalnie, którzy musieli cały czas gdzieś tym takim psim swędem coś szukać, podpatrywać. Nie, nie mieliśmy możliwości i dlatego my nie mogliśmy zdobywać medali olimpijskich. I to jest, to jest główny powód, dlatego że, że poziom organizacyjny oraz całe procedury z tym związane było nas tak słabe, że to się po prostu w głowie nie mieści. Zresztą pamiętamy, jak wyglądała Polska 30 lat temu, w jaki mhm. sposób chodziliśmy do... Yy, poprzez transformację ustrojową, gospodarczą, wszystką. Przecież na nic nie było pieniędzy. Ja nie zapomnę te cały czas walki, szukania tego lodu, bo to, co natrenowaliśmy za granicą, na przykład na hali, przyjeżdżaliśmy do Polski, do Tomaszowa Mazowieckiego woda z piaskiem pomieszana, w Sanoku to samo, no to przecież to był, to był szok. No to, to są rzeczy o których ci młodzi zawodnicy teraz, nawet już ci 13 lat młodsi nam jak Konrad Niedźwiecki, jak Zbyszek Brudka, jak, jak dziewczyny, to oni już tam trenowali w innych warunkach. Oni zaczynali jeszcze, ale to już było całkowicie inaczej. Ale dlatego oni zdobyli te medale olimpijskie, bo oni już weszli na gotowe. To znaczy te procedury, które żeśmy wyrąbali siekierami generalnie mhm. w tym związku z Kostniałem Burzwiasa Szybkiego wtedy, Doprowadziły do tego, żeśmy ustawili pewnego rodzaju procedury. Druga sprawa, ja byłem pierwszym zawodnikiem, który był w grupie zawodowej holenderskiej. Byłem w dwóch grupach holenderskich, jedna Unit 4, druga Teamer Team. I e, ja stamtąd również przynosiłem pewnego rodzaju rozwiązania. Później Paweł Obradkiewicz był w grupie zawodowej, później Tomek Świst, później Konrad Niedźwiecki. To są już inne jakby etapy. My bardzo dużo transferu wiedzy przenieśliśmy właśnie z grup zawodowych do polskiego łóżwiasta szybkiego. Oczywiście oni o tym nie wiedzą. No bo, no bo tak to jest, ale, ale ja to muszę bardzo prosto i, i, i znacząco powiedzieć. Nie byłoby medali olimpijskich naszych koleżanek i kolegów młodszych, mhm. gdyby nie nasza ogromna, tytaniczna praca oraz to, że przeprowadziliśmy, oczywiście łącznie z trenerami, przeprowadziliśmy pewnego rodzaju rewolucję w pewnych obszarach organizacyjnych. I nie byłoby medalu też medali bez Tomaszowa Mozowickiego, bez Krytego Lodu? To Eem, też jest podstawa? Ta powsta podstaw? hala powstała już po medalach po, po Zbyszku Brudce, nie zapomnę rozmowy z panem ministrem Andrzejem Biernatem, który zadzwonił do mnie i mówił gdzie ta hala ma powstać i tak żeśmy rozmawiali, oczywiście o jest z Łodzi, więc, więc też też optował za tym, żeby to był Tomasz Mazowiecki, ale my mamy tak de facto trzy ośrodki łyżwiarskie z pełnymi torami 400-metrowymi. Oczywiście mamy Elbląg, 333 metry, ale, ale to jest Warszawa, Sanok i Tomaszów Mazowiecki, no i Zakopane oczywiście też został y, tor wybudowany, teraz hala. No to ten Tomaszów był też naturalny, dlatego że, że tam jest bardzo dobrze też zorganizowany Łużwiasto Szybkie. Jest to sport taki miejski, bardzo poważny i tam jest historycznie również e, dobry, dobry klimat do uprawiania Łużwiasto Szybkiego, więc ta hala powstała w centrum Polski. I to jest... Każdy ma równy dojazd do tej, do tej hali. Natomiast mhm. ta hala to już powstała też po medalach, tak? Bo to było Vancouver 2010, później Sochi, Zbyszek Brudka i chłopaki, i dziewczyny. No to, to musiał ten obiekt powstać. No i, i bez rozwoju w ogóle, bez rozwoju, i wrócę tu do początku naszej rozmowy, bez rozwoju bazy treningowej wysokich technologii, obiektów, no nie jesteśmy w stanie budować sportów zimowych. Ja jeszcze raz powtarzam, sporty zimowe są całkowicie innymi sportami niż sporty letnie. Koniec kropka. To prawda, ale powiem ci, że mam wrażenie, że polskie łyżwiarstwo szybkie dość mocno stoi w Europie. To jest jednak piątka? Pierwsza piątka? Tak, ale... Występy Damiana Żurka, występy innych łyżwiarzy, dziewczyn, które w liczbie trzech startowały w różnych konkurencjach, to też e, przecież Zgadza daje Zgadza się, oczywiście. Natomiast na to nie obraz. trwa tylko od tego czasu, tylko to trwa już od czasów e, tym bardziej? generalnie historycznych. Jak patrzymy tutaj, no dobrze, mamy, mieliśmy te medale pierwsze pani Soroczyńskiej i Pilejczyk, ale to, było, to był sport romantyczny. To nie był taki sport jak tutaj, mówimy teraz o sporcie. Natomiast taki pierwszy faktycznie sport i takich zawodników no to mieliśmy z czasów Erwiny Święt, Świętej Pamięci, mhm. Jana Józwika to były, to już tam się, tam już był prawdziwy sport. Tam już był prawdziwy, naprawdę sport. Lata 70., lata 80. -te, później ten etap yy, nasz, czyli Jarek Radkę, ja, Paweł Jaroszek, Artusza Szafrański, y, Paweł Abratkiewicz, Tomek Świst, Witek Mazur, no, Irek Kubi, no, w, jeszcze, jeszcze wielu, wielu innych zawodników oczywiście. Ewa Wasilewska. To już jest kolejny etap, ale to jest ten etap właśnie tej transformacji, tego niestety wyrąbywania, tak jak powiedziałem, się, kierą tych wszystkich rzeczy, Sprzętu, rowerów, lodu, innych rzeczy, no i później to już etap już naszych tych medalistów olimpijskich Konrada, Zbyszka, dziewczyn, Janka Szymańskiego, no to już, to już jest inny etap. Doszliśmy jakby organizacyjnie i procesowo do, do takiego dosyć wysokiego poziomu, i zyściło się to medalami. No, i teraz konsekwencja hala lodowa też to bardzo mocno ułatwia, bo nie da się trenować sportów zimowych, jeszcze raz, powtarzam, na, na jeziorze. Bardzo dziękuję, zamrużony. Paweł Zygmunt dziękuję Był Państwa też. i moim gościem w programie Ludzie W programie trzecim Polskiego Radia Jeszcze raz dziękuję Były pan czenista, łyżwiarz szybki Niezwykle utytułowany Dziękuję jeszcze dziękuję raz serdecznie. A przy okazji jeszcze hokeista I, o, i pewnie jeszcze łyżwiarz figurowy Nie, nie, nie, <laughs> to, by nie było figurowe, figury, to mogę tylko <laughs> robić Gdzie indziej <laughs> Bardzo dziękuję jeszcze raz Wojciech Zawiała, dobranoc Ludzie? To była powtórka programu. Nic straconego. Just like